Serdecznie witamy w dzisiejszym podcaście podróżniczym. Sixola Saola. graniczne uh -huh. um, Tak to wygląda. E Trzeba iść kupić bilecik. E bo... bielecik, bo trzeba płacić podatek taki graniczny potem kupujemy Porcik Trzeba mieć e, 8 dolarów, bo tyle kosztuje wejściówka. No i cóż, e, jesteśmy na końcu podróży i w połowie podróży i jakby to nazwać Syksaola e, Trochę się denerwuję. Przejechałem tutaj takim autobusikiem. E, e, z mojego miejsca było 50 km, więc jakaś godzinka dobra, drogi. E, słyszycie, Hiszpańskie dźwięki, słyszycie hiszpańskie e, muzyczki. E, niektórzy przychodzą tutaj pieszo, ale można też przejechać jakimś autobusikiem, zobaczymy co z tego będzie. E, zrobię kilka zdjęć na pewno, może się uda jakiś filmik, zobaczymy na co celnicy pozwolą. E, droga do Zixoli, piękna. Nie powstydziłaby się tego Polska ani żadna inna. Nacja Europejska, droga piękna, prosta i plantacje bananów po lewej i po prawej i wiecie co, czego żałuję, wyjeżdżając z kosterki, że nie zjadłem tutaj żadnego banana, naprawdę, ale o bananach, powiem wam, może troszkę później bo byłem na plantacji widziałem jak to robią, widziałem jak pakują widziałem jak ładują w kartony z napisem Chiquita, więc wszystko, wszystko wiem, wszystko wam powiem, ale to, na tym, to, to, to, to. nie tylko dla orów. Ja tak pędzimy, że mało sobie nogi nie urwały, ale jestem. Serdecznie witam Was z mostu łączącego Kostarykę z Panamą. Trzeba tu przejść pieszo. Nie ma żadnych transportów. Okay. Trzeba puścić tych, co jedą z drugiej strony. Trzeba puścić lokalców. nie trzeba puścić wszystkich. A deseczki w moście są dość średnie. Dziury. O kurwa. Ciężko się idzie, walizka mam trochę ciężką, ale spakowałem się bezbłędnie, więc plecaczek ze sprzętami z tyłu, walizka i taka mała turebeczka z piciorkiem z mokrymi rzeczami, które miałem, więc witam Was serdecznie pomiędzy dwoma krajami. Zaczynam jakby można powiedzieć trzecią część mojej podróży po Stanach i po Kostaryce. Duszno. Trochę ubrałem się, może za ciepło, ale padało. Więc mam... Więc mam koszulkę i taką przeciwdeszczówkę i, i tyle. Spotkamy się z drugiej strony. Ups, ups, ups. Okej. Okay. Aha. Okej, okay. gracias. To był przewodnik, który powiedział mi tutaj gdzie przejść, jak przejść jak wszystko załatwić za dolarca, więc y, wszystko jest ok. Ja, y, że tak powiem, y, zdejmuję mikrofon, bo się robi niebezpiecznie, wąsko i, i tyle. I nie chcę stracić zuma i sprzętu, który jest w środku, zatem powitam Was z drugiej strony Panamy, z drugiej strony mostu w Panamie. Nacionales Nacionales del Partido Molirena de Chiriquí, Bocas del Toro y Comarcas Indígenas. El Comité de Rescate del Partido Molirena los invita a la reunión el próximo domingo 10 de mayo a las 10 de la mañana en el Hotel Castilla en David, frente al Parque de Cervantes. Se discutirá y aprobará... No hay una clase, pero yo tuż najbiorąco. Ja mam długie spodnie. Eee, no bo jakoś tak wyszło, ale mam na przebierkę. Najwyżej w autobusiku. Bo im się przebiorę. Eee, witamy w Panamie, oficjalnie już. Eee, Ministerio de Seguridad Publica, Servicio Nacional de Migración, Puesto de Control de Guabito. Eee, takie, no, okienka trzeba się zdeklarować, gdzie się jedzie na, na jak długo się jedzie gdzie się jedzie, z kim się jedzie ehm, papierzysk dużo bo wiadomo, że oprócz bananów przeważą tutaj także różne inne rzeczy e, oczy są wszędzie, kamerki są wszędzie chociaż przejście graniczne jest takie trochę byle jakie, ale wiadomo e, Kostaryka z racji jakby lepszego, swojego lepszego statusu społecznego niż Panama. E, dużo ludzi chce właśnie do, do Staryki przejść, popracować, e, może wrócić. E, w, każdym razie, w każdym razie tak to w wygląda. Ja już, jak wspomniałem, stoję przed okienkiem, sprawdzają wszystko. E, I cóż, czekamy teraz e, następna podróż do Chang'e Tam mam autobus do Dawid. Z Dawida David mam do Panamy. I się cały dzień podróżowania, więc witam Was serdecznie w podcaście podróżniczym dzisiaj, zobaczymy jak to będzie. Trochę nerwowo było na początku, bo nie wiedziałem jak to przejście wygląda, jak to wszystko zadziała, czy zadziała i w ogóle. Ale myślę, że na razie jak dotąd jest okej. Okay. Zresztą anioł szczęścia, którego dostałem od Anicety, na razie działa, więc wszystko jest ok. I cóż, pewnie zejdziemy mi tutaj z 15-20 minut czekania, bo trochę turystów jest. Więc e, zobaczymy co jak i, i, i poczekamy, zobaczymy i pewnie będę czekał na, jeśli wszystko dobrze pójdzie na autobus w Częgłanoli e, i wtedy spotkamy się drugi raz. Jeśli mnie oczywiście wpuszczą do kraju, ale nie widzę większych problemów. Zatem do usłyszenia. La Asociación de Ganaderos Capítulo de Chiriquí Anagan te invitan a la cuarta edición de la feria de la carne bovina Del 18 al 21 de junio Tendremos cabalgata el 18 de junio Dobrze wracać do starych miejsc Dobrze wiedzieć Gdzie się jest tam się już było no, Może nie zawsze dobrze wiedzieć bo czasem fajnie jest nie wiedzieć i jechać w ciemno i, i miło się rozczarować. ale witam Was z Chiliki Grande byłem tutaj 3 lata temu to jest taki jakby można powiedzieć spotkanie się dróg do Almirante i zjazd z gór bo to jest ostatnia miejscowość taka większa gdzie można coś zjeść, coś wypić właśnie mój autobus na przerwę Chinglanola David ja kupiłem sobie obiad i herbatę. Coś do picia mam ze sobą. Zimnego, ale trzeba coś ciepłego wypić. Więc witam Was z Chiritui. Na obiad połowa gruczaka, połowa mięsa, ziemniaki, warzywka, pomidor, sałatka. Jedyne 11 dolarów z herbatą. Więc już jest taniej niż w Kostaryce, a pewnie tutaj takie turystyczne miejsce, więc na pewno jest trochę drożej. No i cóż... Bo powiem wam tak Kierowca jest szalony Kierowca autobusu jest szalony Zapierdala tym autobusem, a jest tak lekko mokro eee, Zapierdala tym autobusem eee, Góra, dół, góra, dół, lewo, prawo, góra, dół Bo tutaj taki mniej więcej wygląda Teraz będzie gorzej, bo będzie cały czas pod górę Będziemy się przezbijać przez góry Które e, tak na oko Jadą gdzieś od e, Alaski Poprzez e, Kolderiery i różne inne góry skaliste no, i lecam na dół do Chile i to będziemy się przebijać przez te góry <śmiech> katarek nie kaszelek jak słyszycie ciągle ale już coś <śmiech> <śmiech> w gardle już mi przestało coś rzęzić, więc jest ok ehm, ciepło w autobusie trochę za zimno bo klima chodzi ale mam moją bluzę nie tylko orłoską, z długim rękawem więc wszystko jest w porządku w miarę jest ok. No i muszę Wam powiedzieć o podróży, bo jest godzina e, prawie druga. Za dwie godziny powinniśmy być w Dawid. E, prawie druga. E, autobus ma napisane Chinguanola Dawid, I to, i, to, i to dlatego pamiętam, nie zgubiłem się jak byłem zewką e, w Panamie, bo po autobusach, autobusy jeżdżą zawsze po tej samej trasie. E, można się dowiedzieć, gdzie chcesz jechać, to musisz zobaczyć, co autobus ma z przodu napisane. Bo tutaj nie ma Szyngu e, 8 km, Dawid 20 km, nic takiego nie ma. I jak wiesz, że jesteś na złej drodze, to musisz poczekać na autobus, który ma napisane e, skąd, dokąd jedzie i wtedy będziesz wiedział, że jedziesz dobrze. Pamiętam, że... Popijam moją farbatę, pamiętam, że po tym można było poznać, czy się dobrze jedzie, czy się w dobrym kierunku jedzie i czy po prostu jesteś na dobrej drodze zatem e, tak to wygląda. E, muszę wam powiedzieć, że przeprowadziłem się, dość chaotyczne były moje e, wyjścia z granicy, ale znalazłem jakiś autobusik, e, pan powiedział, przyjemny Murzyn, e, gdzie jedziesz? Mówię, do Cinguanoli. No to dobra, no to pojedziemy. Nie? I pojechaliśmy do Cinguanoli, zabrałem się jeszcze z kilkoma różnymi turystami, więc autobusik był zawalony. Taki mały, e, autobusik. W każdym razie yy... no, co chciałem powiedzieć. Podjęliśmy do dżungli i autobus właśnie odjechał. Więc kierowca autobusiku powiedział mi, że pościgamy autobus i na samym wolnym przystanku, jak będzie można, no to go dogonimy i wsiądę. I rzeczywiście dogoniliśmy go po jakichś 40 minutach. Nie, ale gdzieś tak po pół godzince yy, i na samym przystanku gdzieś na środku dżungli w jakiejś małej miejscowości mnie wysadził autobus przyjechał zaraz ze za 3 minutki, wsiadłem i no, jestem. I macie zdjęcie autobusiku, e, jadę dalej, jadę dalej, przebitka przez góry i pewnie następne spotkanie Dawid, jeśli się nie pożygam, bo kierowca naprawdę jest szalony. Zatem 5 minut z, z Shiriki Grande i cóż, lecimy dalej, lecimy dalej, do usłyszenia. Derecho y Ciencias Políticas Ingeniería Industrial Administrativa Ingeniería en Producción Animal Ingeniería en Recursos Naturales Licenciatura y Profesorado en Religión Ética y Moral Llámanos al... 15.24 Serdecznie witam Lekko estesane, ale... Wiecie jak to jest gorąco Wiecie jak to jest gorąco Takiego słońca nie widziałem przez tydzień kiedy byłem e, u mnie w Talamance. A tutaj... Ach, gorąco. Siedzę sobie na pięterku. Witam was w ogóle serdecznie z Dawid. Dawid jak e, Dawidziński. A co? Dlaczego nie? E, autobus relacji Dawid-Panama. Bo tam się udajemy. Panama City. Lekko mi tutaj. Pachnie trochę, jakby to powiedzieć. Czym pachnie? Takim mojej babci w szafie tak pachniało naftaliną. O! ale może dlatego, że autobus jest nowy nie widziałem w życiu ładniejszego autobusu serio, jeżdżę po świecie interesuję się jakąś motoryzacją ale takiej pięknej skani nie widziałem jeszcze nigdy ma chyba ze 100 metrów do gości dwie toalety dwa poziomy oczywiście też cztery osie rewelacja rewelacja i muszę wam powiedzieć, że jest przepiękna zatem witam was na pokładzie witam was na pokładzie i cóż, pierwsza klasa na dole ale tam nie chciałem siedzieć, tam mnie skierowali ale tam nie poszedłem a poszedłem sobie na pięterko bo na pięterku lepiej widać, jestem w ostatnim rzędzie na pięterku e, niestety nie zrobiłem sobie zdjęcia w moim autobusiku, w którym jechałem tym szalonym e, Higan taki chiński bo napisy w środku wszystko było po chińsku ale kierowca jak powiedziałem zapierdalał także kosmos więc e, to tyle, witam was serdecznie i zrobimy sobie małą przerwę Pije coś, pójdę siku, mam dwie toalety, więc do wyboru. Tu, tu, tu. Serdecznie witamy z autobusu relacji, Dawid, Panama. Jest po dziewiątej. dawno być no ale ale powiem wam o tym za chwilę dlaczego tak jadłem za autobusem patrzę sobie w lewo, patrzę sobie w prawo w zasadzie tylko w lewo, bo gdzie na miejscu 55 to jest z lewej strony i benzyna za pół dolara, za literek chcę się żyć, chcę się żyć po prostu to jest jakieś z 50, z 60 jak ja wyjeżdżałem 10 lat temu z Polski to mniej więcej tyle benzyna kosztowała a tutaj proszę bardzo wiosna, pani szerżancie, benzynia benzyna taniuszko nie pamiętam ile benzyna kosztowała jak tutaj byłem 3 lata temu musiałem przesłuchać, bo to na pewno pamiętam jak tankowałem na tej stacji zaraz ją będziemy chyba mijać za chwilę i wtedy sobie gdzieś tam policzyłem, bo lubię wiedzieć w kosterice benzynka kosztowała za 20 dolarów gościu zatankował 13 litrów no chyba też jakoś tak podobnie może lekko więcej, chyba 680 700 centów więc jakoś tak ale powiem wam dzisiaj co mnie spotkało bo podróż widzicie wleczę się i wleczę już jestem w podróży w sumie wyjechałem o ósmej, no to już 13 godzin prawie więc, więc się dzieje i się dzieje podróż z Kostaryki do granicy była całkiem przyjemna i szybka bardzo fajna, prosta, prosi piękna wyasfaltowana droga ale jakieś 200 metrów przed Six-Sealem skończyła się. Po prostu nagle. Bez uprzedzenia. I zrobił się taki szuterek nieładny i, i tyle. Jak słyszeliście, w moich pierwszych chaotycznych wejściach trzeba było zapłacić do początku 8 dolarów w jednej budce, 3 dolary w innej budce. Potem nasz przewodnik powiedział nam, że z drugiej strony ktoś będzie czekał na nas i trzeba było sobie pieszo przejść. Bo można samochodem, ale... Ale tylko takim służbowym, taki to nie jest to. jest przejście dla, dla tych, co chcą, to, którzy chcą przejść. Tak można powiedzieć. Więc turyści w lewo i w prawo, w lewo i w prawo. Ale powiem Wam, że tak na ucho, od samego początku, jak przyjechałem do Kostaryki zastanawiałem się, czy użyć tego przejścia, czy jechać tam, gdzie mam jechać. bo naczytałem no, się dużo różnych rzeczy na temat tego przejścia. I. E, nie byłem pewien, naprawdę od samego początku nie byłem pewien i zbierałem informacje i różnie i różnie, bo yy, powiem wam dlaczego yy, trochę są gaciami i ten bo yy, oni co jakiś czas, jak wyczytałem robią na przykład obławy na narkotykowców e, zamykają cały tam teren i na przykład przejście zamknięte na cały dzień albo na przykład rzeka wyleje i, i nie da rady przejść albo tam jeszcze były różne inne takie rzeczy a w każdym razie najczęstszym powodem zamykania były właśnie jakieś takie obławy narkotykowe, zamykania dróg, więc jakby mi zamknęli, to po prostu jestem dzień do tyłu i w zasadzie straciłbym dzień w Panami albo cokolwiek. No nawet nie chodzi o ten stracony dzień, ale o stracony właśnie podróż i o te jakieś tam nerwy i o wszystko, że trzeba znowu transportować, i kasę więcej i wszystko i wszystko i wszystko i wszystko, i wszystko. ale wszystko super ładnie styknęło e, przyjechałem do Dawid e, chyba to była, nie wiem, trzecia z minutami i wjeżdżając na dworze do Dawid widziałem właśnie ten autobus, w którym siedzę wielki, ogromny, czteroosiowy e, e, ogromny autobus skania. no i tak poleciałem na Peron G i spytałem się, czy to jest do Panamy tak, do Panamy, powiedziałem, że no gołno nobileto Aha, powiedzieli, okej, okay, no problem, zapłaci pan w autobusie I zapłaciłem w autobusie Wszystko było po prostu w 5 minut Przesiadka z jednego do drugiego na dworcu Którego nigdy wcześniej nie widziałem Nigdy wcześniej nie znałem Ale jakiś taki Mam dryg, bo jestem jakiś taki trochę Fifny chłopaki I wszystko ładnie sobie załatwiłem Wymyśliłem i wszystko poszło jak po maśle, Więc jestem z siebie dumny Poniekąd ale powiem wam o górach, które przejechaliśmy, bo e, przejeżdżaliśmy, ostatnie moje wejście było w, w, w Chiquilli Grande i potem, żeby się przebić przez góry, trzeba jechać i jechać i jechać pod górę i pod górę I jechaliśmy w chmury, naprawdę padało, naprawdę, naprawdę było okropnie, wstrętnie, zimno nawet, można powiedzieć i strasznie, strasznie wiało, ale pamiętam tą drogę, jak jechałem z kiedyś, to było podobnie, ale dwie rzeczy mi urzekły wtedy, wtedy jedna, bo nie pamiętam, mówiłem to na pewno, że właśnie jak się jechało od strony e, Dawid to roślinność była taka w miarę polska. Drzewa, krzewy, liściaste wszystko, żadnych tam bananowców, żadnych tam palm, nic takiego. I nagle wjeżdżasz na, na samą górę, przejeżdżasz przez przełęcz i objeżdżasz górę i z drugiej strony nagle się zaczynają palmy, bananowce, dżungla. Po prostu na przestrzeni 3-4 kilometrów z drugiej strony góry nagle wszystko, wszystko się zmienia I, i tak samo było teraz tylko, że odwrotnie właśnie z palm, z bananów, z dżungli, z lian z wszystkiego skąpanego w deszczu, w chmurach i w takim pelogato, jak to mówią czyli w takiej e, mrzawce e, przejechaliśmy na drugą stronę góry przez taką tamę stykę i nagle wyszło słońce, i nagle zaczęło się robić jaśnie i nagle te chmury jakby ktoś nożem odciął, e, rozpieszkły się. Fantastyczne! To jak już przejechaliśmy kawałek e, na dół, z powrotem z tych gór, to patrzyłem z powrotem wyglądało to, wyglądało to fantastycznie i to jest chyba jedno z takich moment, jeden z takich momentów, które e, będę pamiętał bo to było niesamowite jak te chmury po prostu w pewnym momencie się kończą i dalej nie idą nie schodzą z tych gór, siedzą co na górze i potem jak jechaliśmy autobusem to było widać, jest to pasmo górskie idzie wzdłuż, wzdłuż panamy i widać taką kołdrę piękną e, na szczycie ciemnych gór no po prostu taki, kurczę, jakby ktoś taką mega długą poduchę albo coś w tym stylu wykroił, bo to było naprawdę takie, nie takie, że poszarpane te chmury, tylko takie zbite, wycięte, jak powiedziałem, takie lekko niebieskawe, fantastyczne i naprawdę robiłem troszkę zdjęć, ale pewnie zdjęcia nie oddadzą tego, ale niebo było przejrzyste, niebieskie, piękne, całe i otoczone wszystko górami, a nad tymi górami właśnie taka leciuśko-niebiesko-srebrzysta warstwa chmur takich gęstych, ale takich mówię, że zbitych, że jakby ktoś się po prostu wziął ręką, tak jak czasami watę cukrową bierzesz do ręki i tak ugniatasz. Robi się taka, nie mówię, że klejąca, ale po prostu robi się taka, możesz w zasadzie zrobić z tego wszystko, więc, więc taki to był więcej kształt podłużny, fajny i zajebiście to wyglądało, zajebiście ten, ten wyjazd z tego ciemnego, z tej ciemnej dżungli, z tego deszczu, z tego wiatru z tego wszystkiego, w ciągu mówię trzech, czterech minut może pięciu objechanie góry, przejechanie tamy o tej tamie wam powiem później, muszę co poczytać, bo jest rewelacyjna. Naprawdę, jak jechałem zewką kiedyś, to ona była jakaś taka zamglona, ciemna, i, i nie było tego jakoś tak widać. A teraz przyjeżdżaliśmy, i kurde, wysoka była chyba 1800 metrów, może więcej. Naprawdę, kosmos, kosmos, kosmos, muszę poczytać o tym. No, ale jeszcze jedna rzecz tutaj, ważna do powiedzenia. Zjedliśmy jakiś mały obiadek. Raguas, jakąś dobrą godzinkę temu. ja Veraguas to są jakieś dwie trzecie drogi z Dawid do Panamy. Ale właśnie przyczyną spóźnienia jest to, że do Veraguas prawie prawie całą drogę budują autostradę tą panamerykańską. Budują jakby drugi pas. Bo do Veraguas są dwa pasy. Takie wiecie trochę takie poniemieckie autostrady, jak to były do Wrocławia z płyt. Jak słyszycie, trzęsie trochę, bo może autobus jest super komfortowy i w ogóle to trzęsie i trzęsie i trzęsie i trzęsie, ale jest, są dwa pasy, można naginać tak szybko. A tam po prostu, ojej jechaliśmy 20, 30, 10 na godzinę, co chwilę wykopy. I wpadam na taką myślę, po mojemu rewelacyjną hipotezę, że dlaczego tak się dzieje bo skończyli budować kanał znaczy drugie, może inaczej powiem wam, że kanał panamski istnieje tak jak jest, ale ze względu na to, że ma pewne um, ograniczenia typu szerokość i długość to jakieś 6 lat temu zaczęli budować um, obok um, drugie um, loki czyli jak to się mówi no te, co ostatek wpływa, się woda podnosi te sprawy, bla, bla, bla, bla. Yy, i budują to o wiele, wiele większe na no, o wiele, wiele większe statki yy, no i wiem co mówię, bo śledzę mniej więcej co się dzieje i w tym roku jest właśnie 100 lat kanału panamskiego i właśnie dlatego postanowiłem sobie tutaj przyjechać w sumie na jeden dzień, tak się mam kaprys dwie noce, jeden dzień, zobaczymy co z tego będzie yy, yy więc następny podcast będzie kanał skopanamski. A dzisiaj jeszcze Wam powiem właśnie o mojej hipotezie, która jest fantastyczna i pewnie jest w niej dużo prawdy, bo skończyli, mają mieli skończyć właśnie te, budować te e, e, śluzy, o to się tak po polsku nazywa, w tym roku, no ale mają obsługę i pewnie skończą dopiero w przyszłym roku, gdzieś w połowie albo pod koniec, ale to są ogromne, ogromne budowle i mnóstwo betonu i zupełnie inaczej to będzie działać, bo teraz te śluzy to były tak jakby drzwi, e, które się zamykały, a teraz te nowe śluzy będą takie jakby zasuwane drzwi. Takie jakby ktoś zasunął boczne drzwi w jakimś autobusiku albo coś w tym stylu. No i też um, ekologicznie do tego podeszli, e, bo tutaj w zasadzie dużo wody się marnuje e, jakby e, nie wiem jakby to wytłumaczyć, a w tej nowej śluzie woda będzie jakby utylizowana i będzie o wiele dłużej się jakby trzymała lewej strony, czyli atlantyckiej, albo prawej strony, albo pacyfickiej, więc będzie to jakoś inaczej zupełnie e, zrobione. W każdym razie, w każdym razie e, wszystkie wykopy już zrobili, tam już zalane są wszystko szeroko otwarte, e, zrobili tylko taką małą jakby, jakby to powiedzieć, e, no Tmeczkę, żeby woda im do śluz nie wchodziła, bo śluz jeszcze nie skończyli cały czas ten beton e, aleją. Drzwi już przyjechały. Oglądałem gdzieś wideo, jak przywieźli e, pół roku temu, chyba z Holandii, e, wielkie, ogromne, z żelaza i stali drzwi, które... Będą właśnie takie zasuwane ogromniaste, ogromniaste, ogromniaste. Ja nie wiem, jak oni w ogóle chcą je tam zamontować jakimś chyba mega dźwigiem, ale nie wyobrażam sobie, że to musiał być za mega dźwig. W każdym razie wszystkie wykopy już porobili, wszystko porobili no i mieli trochę nadmiar koparek dźwigów różnego typu maszyn, które wyrównują, kopią, przesuwają. Dziubią, dziubią i cokolwiek No i tak jak bym powiedziałem, Cała prawie droga Od Dawida do Ver Veragues Była Rozkopana Robili drugi pas Ale robili tu na przestrzeni 200 km To nie jest tak, że zrobili 5 km I idą dalej 5 km i dalej nic z tego, po prostu na całej drodze rozkopane tu przejazd lewą stroną tu przejazd prawą stroną robili drugi pas, ale widać, że pamiętam, że jak byłem trzy lata temu, to nic nie było nic nie było, więc wzięli się ostro za robotę myślę, że może jakbym tu kiedyś przyjechał mam plany, jak powiedziałem z moim kuzynem za 2 lata, może na, na Dakar przyjechać, popatrzeć, to pewnie byśmy zaliczyli spływ kanałem jeszcze raz i to myślę, że już będzie wszystko gotowe, tylko wtedy już pewnie nie będziemy jechać, tylko przylecimy tutaj em, do Panamy i, i... o, Bombeiros, pozdrawiam Gurala, on zawsze lubi Bombeiros moich portugalskich em, no i... naprawdę będzie to porządna droga, aczkolwiek Mówiąc szczerze, czasami ta droga, nie ja za bardzo ją pamiętam, jak jechałem te 3 lata temu, mówiąc szczerze, nie do końca wszystkie momenty były mi bliskie. Może dlatego, że tutaj się na no, około 6 i około 6 już tak mało co było widać. W każdym razie, w każdym razie czasami ta droga pana amerykańska taką osiedlową drogą z płyt takich betonowych czasami, co, co, co wiecie, na, na skrajach tych płyt są takie metalowe druciaki, za którymi się e, przyczepia te płyty i, e, i podnosi i czasami tak to wyglądało, aż taka wiocha, mega autobus jechał tam 2-3 na godzinę, bo się telepał przez kilometr 2-3 po takich płytach więc e, albo za kimś jechał więc ogólnie rzecz biorąc tragedia i, i mieliśmy jechać 4,5 godziny, jedziemy prawie 6, więc mm, jestem trochę zmęczony, nie powiem, jestem trochę o, śpiący, nie, próbowałem się skimnąć, zaraz po stopie, w stopie naszym w Ragłas, gdzie sobie zjedliśmy coś małego, o czym mówię o liczbie mnogiej, czyli pasażerowie autobusu, Jedziemy ja zjadłem jakieś mięsko, ryż i kurczaczka, no i jakiś soczek malutki za jedne chyba 5,50 więc widzicie ceny są śmieszne w porównaniu do Kostaryki gdzie za 17 dolarów było piwko i ryba to tutaj jest za bojęcia, za jedną trzecią tej ceny można sobie zjeść to samo więc, więc jest, okay, jest ok jest sympatycznie jak na razie Kostaryka jak najbardziej pozytywne wrażenia no a ja co, czy nadaję do was trasy nie wiem jaki długi będzie ten dzisiejszy odcinek w każdym razie już gdzieś widzę na horyzoncie majaczące światła Panama City jestem ciekaw w którym mostem pojedziemy czy Puente de las Americas czy Sentinel Sentinel to taki most na którym się zgubiłem z przypadkowo pojechaliśmy właśnie jadąc tą drogą i jeśli gdzieś tam posłuchacie mojego ostatniego podcastu z Panamy, to dowiecie się że to było coś podobnego jak z tą piosenką w ostatnim podcaście czyli, czyli całkowicie przypadkowo coś się stało co pozwoliło zamknąć historię taką klamrą fantastyczną i, i tak jak Kaję zaczęło moje podcastowanie z Kostaryki, tak przypadkowo zamknęło i jest to fantastyczne, ciepłe i, i, i strasznie mi się to podoba, że tak los się do mnie uśmiechnął i tak los to wszystko sobie wymyślił. Tak tak to wygląda, tak to wygląda, chociaż radio to teatr wyobraźni, ale wyobraźcie sobie te góry i te chmury i to niebieskie niebo i to wszystko dzisiaj naprawdę jeśli można powiedzieć, jeśli mógłbym powiedzieć o widoku jednym z, z ulubieńszych mojego życia, to właśnie to było dzisiaj, te góry skąpane w tych ostrych kształtach chmury i, i to czyste niebo i ta zieleń na dole. Zresztą te góry są bardzo ciekawe, bo em, wiecie, powiedzmy tak na skróty, jakbym wam opowiedzieć, powiedzieć, jak idziemy na przykład z Gdańska do, do Zakopanego... To Polska na gdzieś tak powiedzmy przy morzu jest dość miarę płaska, A powiedzmy płaska, a potem czym bliżej tego zakopanego, to on się robi bardziej pagórkowato, pagórkowato, pagórkowato, potem większe góry, mniejsze góry i w końcu taty yy, A tutaj te góry są zupełnie inaczej ukształtowane jest, One schodzą do płaskiego Ale totalnie płaskiego Takiego jak w Holandii Jest płasko po horyzont jak stół I nagle w pewnym momencie Zaczyna rosnąć góra i rośnie Rośnie na przykład, bo my tam przejeżdżaliśmy 1600 ileś eee... I ono sobie tak gdzieś tam, wiadomo, że to nie jeden masyw e, takiej góry, tylko gór tam może z 4 czy 5, ale nie ma, nie, nie robią się nagle jakieś pagóreczki, nie robią się nagle jakieś większe góreczki, nie robią się jakieś jeszcze większe, większe, tylko nagle z tego płaskiego ciach, wychodzi góra i tak samo było z tej strony, tutaj od strony Pacyfiku, tak samo od strony Karaibów i, i, i też była taka fajna, tam przy z Del Toro, e, fajna taka równina, taki płaskowy i, i tak się właśnie zastanawiałem, dlaczego nie puścili drogi tamtędy e, tylko puścili właśnie tak między górami, co kierowca autobus musiał się męczyć lewo, prawo lewo, prawo, lewo, prawo, a mi się chciało trochę żygać, bo kierowca był szalony, szalony jechał jak dziki i, i tak to było i potem, tak jak powiedziałem, Dawid przerwa jakieś 10 minutowa nawet Siku nie zdążyłem zrobić, ale Siku jest, jak wspomniałem w autobusie eee, i jedziemy, jedziemy już za długo. Ja z mojego Albroka muszę wziąć taksówkę do mojego hostelu. Mam nadzieję, że będzie otwarte. Do 10 powinienem się wyrobić. I, i, i cóż, eee, cóż wam jeszcze mogę powiedzieć? Chyba już jesteśmy blisko eee, drugiej Ameryki będę przejeżdżał tym mostem myślę właśnie po raz piąty Dlaczego po raz piąty? Bo raz jechałem w tą stronę z powrotem jechałem a raz się, jak jechaliśmy zewką do hotelu to się zgubiliśmy i wjechaliśmy przez przypadek na most trzeba było potem na jakimś pierwszym skrzyżowaniu zawrócić i wrócić i zjechać z mostu w prawo i byliśmy w naszym hotelu a coś tam pokiełosiłem i, i Zatem dzisiaj piąty raz mocno, tylko właśnie jeszcze do końca nie wiem, którym, czy Sentinel, czy Puentez las Americas e, będziemy przejeżdżać do Ameryki Południowej już w zasadzie, bo to bardzo blisko już do Kolumbii, bardzo blisko do Wenezueli i tych krajów e, zatem tak to wygląda tak to wygląda i e, pozdrawiam Was e, z, z miejsca 55 tutaj jest 56 miejsc na górze i 24 na dole to jest razem prawie 80 e, to dużo, dużo więcej niż samolot, którym polecę za kilka dni dalej, bo mój samolocik ojecia jest malutki, ciupciutki e, trochę będę miał stracha ale zobaczymy jak to będzie. Ups, trochę częściej. Samolot jest marki The Havilland, czyli bardzo znanej marki. Wchodzi tam jakieś 30 osób. Więc. Ale musi być dobrze. Musi być dobrze. Wszystko będzie ok. Zatem powolutku kończę nadawanie. Powolutku kończę to wejście. dzisiaj Chyba duszę ten podcast, taki mam wrażenie, podróżniczy. Dłuższy ze względu na to, że jadę już 13 godzinę, dłuższy ze względu na to, że tych kilometrów już prawie jest 600 albo 700, chyba jakby tak policzyć wszystko, więc e, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest. Troszkę gorąco w autobusie muszę powiedzieć, klimat już siadła, e, facet chrapie obok. E, e, ale on powoduje, że powietrze się rusza bo chrapanie to przecież wydychanie powietrza dość mocne więc on jakby filtruje wszystko wokół a ja, cóż zrobię małą przerwę i wrócę po chwili wy trochę wody, bo mi zasło w ustach gadam już i gadam prawie 20 minut, więc ile można ile można Para aclarar. Oyente, adelante, buenas tardes. Sí. Sí, le escuchamos, adelante. Le escuchamos fuertemente, adelante. Sí, es para referirme a lo que la señora en antes llamó para referirse a los a funcionarios de costo paciente sobre que deben ser un poquito. I za chwilę będziemy przejeżdżać puente de las Américas, gdzieś tam w oddali um, świeci się pylon Sentinel Bridge. a Ja chciałem dodać, bo sobie tak przesłuchałem znowu w głowie to co powiedziałem o tych koparkach różnych innych, że wydaje mi się, że nie powiedziałem, że skoro oni kończyli kopać, dziubać i różne inne takie rzeczy, no to sprzęt im został i nie wiedzieli co zrobić więc postanowili, zrobimy drugą nitkę autostrady i jak daleko można więc jak już wspomniałem na odcinku 200 iluś kilometrów no stop się no znaczy nic się nie działo akurat jak jechałem to tak raczej wszyscy poszli do domu od trzeciej, czwartej, piątej do bo wtedy było jasno i wszędzie kopereczki, wszędzie jakieś spychacze, wszędzie jakieś potwory i różne inne żółte maszyny, więc więc tak to wygląda Panama nocna Panama prawie wiosenna Panama gorąca w autobusie znowu się zrobił jakoś ciepło kierowca coś pogrzebał i że tak powiem prawie koszulkę musiałbym zmienić bo się spociłem, ale zobaczymy e, jak dotrę do hostelu bo już jest późna godzina, trochę jedziemy dłużej niż się spodziewaliśmy e, kierowca jest jakiś leniwy też tak mi się wydaje, że jakiś jest taki nie bardzo, bo jechał też jakieś 20 km czy 25 jakimś gościem e, na tej jednopasmówce jeszcze i zamiast go poprzedzić, zamiast coś trąbnąć mu, żeby zjechał to on taki jechał, jechał, jechał jakoś tak beznamiętnie i jechał po prostu po tych płytach i tyle więc e, nie spieszę mu się mi się spieszy, bo chyba e, 12.00 znalazłem ja mój hostel więc chociaż e, nie wiem, czy można zamknąć hostel muszę zadzwonić i jest trochę nuta niepewności mam nadzieję, że moja podróż skończy się dobrze szczęśliwie i w ogóle będzie ok. No bo już późno się robi ciemno Ja po ciemności po Panamie Raczej łazić nie chcę Więc mam nadzieję, że wszystko się skończy Dobrze, a wy Cóż Mam nadzieję, że będziecie ze mną W tym długim podcaście dzisiaj Podróżniczym Bo no sobie gadam Bo lubię gadać i, I po to jest podcast, żeby gadać więc, więc nie wiem, czy wam się podoba Moja teoria, że skończyli budować Kanał Panamski więc zaczęli robić coś innego i tak to tak to wygląda To, to już moje temat z grupy Nietzsche. Me están solicitando algo de Nietzsche? To acá bueno no, no, to w centrum Panama City Znaczy się most już lada chwila lada moment, lada chwileczkę eee, O, już po lewej widać i właśnie wjeżdżamy na mości. Teraz zobaczymy, że są jakieś stateczki Na pewno są, na pewno są eee, Coś płynie no, Płynie tam, płynie tu eee, O właśnie, płynie coś małego eee, Ja mówiąc szczerze, nie mam okularków bez okularków to u mnie średnio ale yy, właśnie tak szeleści szeleści, bo to jest most ładnie widać, tu jest pięterka. E, no i cóż, jak na Amerykę tamtą, tam. witamy Amerykę tą e, na chwilę tylko, ale witamy jutro do no tej porze. Pewnie będę spał, ale cały dzień mam na zwiedzanie cały dzień mam na. Mira Flores, więc zapraszam na następny podcast. Zapraszam i, i jeśli wszystko będzie dobrze, spotkamy się za chwilę w łóżku, więc z mostu chyba jeszcze nie nadawałem. Z mostu chyba nie mówiłem do Was. Nie, nie nadawałem do Was z tego miejsca pomiędzy kontynentami, zatem do zobaczenia. Mam nadzieję za chwilę. Serdecznie witam Was z mojego hostelu. Hostel nazywa się Siri Riri. Jest gdzieś, jestem w kuchni, pralka chodzi. Tak, albo suszarka. Ja sobie włączę herbatkę. Ale co tak? W ogóle jest w Budocie w nocy. Autobus się tak strasznie wlekuł, że wleku, wleku, wleku W końcu przyjechałem na Albrook. To jest taki bardzo, bardzo, bardzo duży. Dworzec autobusowy, do, z którego wyjeżdżają autobusy na cały świat. I obok jest też lotnisko, bardzo fajne. I tyle. E, robię sobie herbatę. Girska mi spuchły, no, może powiem o tym coś e, w następnych podcastach. E, zresztą chyba już mówiłem kiedyś, w każdym razie. W każdym razie jestem piekielnie zmęczony. Wszedłem na górę, zostawiłem mój bagaż. E, w pokoju mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osiem łóżek, i ja leżę sobie w takim. Zaraz przy klimatyzacji sobie leżę, więc ochłodzę sobie moje stópki piękne i pójdę zaraz spać. Ale najgorsze jest to, że ja muszę wstać o 8 rano, czyli za 4 godziny i trochę, i trochę, i trochę, bo wybieram się na kanał. To trochę, aż późno jest, bardzo. Na kanał panamski, że tak powiem, na no śluzy. Zobaczymy co z tego będzie. O, jeszcze nie, nie pamiętam kiedy ostatnio tyle jechałem, wyjechałem o 8 rano czy o siódmej nawet e, A jestem teraz o drugiej, to jest 12 e, do 8 16, 18 godzin w podróży, ale jestem tak pozytywnie zmęczony, jeśli tak można powiedzieć. Suszarka sobie chodzi herbata herbaty o, Tutaj mówisz, muszę wam powiedzieć, że tu nie mają herbat mają jakieś cytrynowe tylko herbaty nie mają żadnej takiej mocnej mają jakieś y, camomile, co to jest e, rumiankowe e, i zielona i, i normalna, ale nie mają żadnej czarnej herbaty nie wiem czy to zresztą zauważyłem, że oni tutaj nie piją takich mocnych herbat e, żadnych takich i piją tylko takie właśnie y, różne ziołówki, pierdołki zresztą chyba wszyscy tu kawę piją w ogóle a herbata to y, te negro i te verde Czyli herbata czarna i herbata zielona. To bardzo rzadko. Jak już wspomniałem, rumiankowe, jakieś takie same, jakieś takie herbaty z lasu, herbata z liści, jakiś tam łopianu albo coś takiego. Idę zaraz spać, bo jestem pierwizko zmęczony, ale pamiętam, nagrywałem godzinę temu, obiecałem wam nagrać, nagrać... O, już nie Obiecałem wam nagrać jeszcze z hotelu mojego z liri. No i co, no i co, no i co? No i tak jak powiedziałem, następnie tego wejścia, że jakiś ogromny wieżowce są wokół mnie, nie mam pojęcia gdzie jestem, taksówkarz mnie tu przywiózł, też musiał popatrzeć mapę, taki taksówkarz był trochę szemrany, pytam się go na początku za ile pojedzie, nie? On mówi za 10 tysięcy diabłów, nie? A my ja mówię nie, zróbmy za 7, nie? Mówię za 7 dolarów, czy za 10 dolarów, nie? Nie, to do niego za mało i w ogóle jest noc. mówię. no dobra, no to za osiem. No dobra, to za osiem pojechał, więc widzi, że taksówki tutaj są w miarę tanie. E, zobaczymy, co z tego będzie jutro, bo jutro jadę na Miraflores, do Miraflores. Tam, gdzie już byłem, na kanał Panamski. I tam taksówka może kosztować troszeczkę więcej, bo ten Albrook tutaj do centrum jest w miarę blisko. Zniszczyłem walizkę bo ciągnąłem już walizkę tak y, po schodach, y, nie chciał mi się jej nieść i miałem, mam w mojej, no to nie jest walizka, to jest taka torba podróżna, taka, taka, wiecie, wodoodporna, wszystko, że można usiąść na niej, y, oblać wodą, oblać wszystkim i w środku ciuchy będą y, no, jak to się mówi, suche, jeszcze walizka będzie pływać, torba. Ciągle, ciągle mówię, pamiętam, mówiłem w podcastach walizka, walizka, walizka, więc nie myślicie, nie myślcie, że jestem jakiś japis albo coś, z walizką miałem na wakacje, tylko jest taka torba podróżna z jakiejś firmy, takiej Gelerta, o, dobra firma więc, więc tak to wygląda yy, w każdym razie, w każdym razie yy, rączkę sobie zgiąłem i teraz yy, jest problem mały, bo nie mogę jej włożyć z powrotem, ale zobaczymy o, Wam już trzeci raz przepraszam, już się kończyć ten podcast zatem dziękuję wam za tą 18-godzinną podróż że wytrzymaliście, podcast pewnie jak sobie policzę, tu jest 10, tu 10 tu 20, tu 10 pewnie z 50 minut będzie mojego gadania, taki chyba jeden z nudniejszych podcastów muszę powiedzieć Famielec, który miał mi nagrać reklamówki na 500 i nie nagrał, powiedział, że ostatnio jestem taki smutny jakiś, ale nieprawda może jestem trochę podenerwowany, bo taka była kawa jak podróży nieznany więc tak to było w każdym razie Dziękuję Wam za tą podróż, dziękuję Wam za e, to nagrywanie i zapraszam Was na kolejne podcasty z Panamy. Pewnie będą, myślę, dwa, może gdzieś tam sobie usiądę na chwilę, a drugi będzie z kanału. i, i No i zobaczymy, w każdym razie e, może nawet trzy i potem e, jutro mój The Havilland leci. No i gdzie leci, tego Wam nie powiem, ale będzie dobrze, będzie dobrze, znowu będę gaciami trzęsł. Więc y, będzie się działo zatem. Słuchajcie podcastu nie tylko dla Orów. Najlepszego, jedynego super turbo podcastu w sieci. Jedynego zasadzie autorskiego, który się chyba ostał. Nie wiem, czy są inne. Nie wiem, ale mój jest jedyny. Od dziewięciu i pół roku nadaje do Was od pięciuset odcinków nominalnie. A tak więcej jest ich chyba ze czterdzieści. Więc nieważne. Nieważne liczby, ważne słuchacze. Ważni są słuchacze i kocham Was słuchacze. Y, jak nie wiem co. To tyle. A stala vista, hasta luego i, i tyle. Do usłyszenia.